Kontrol freakiem, ale lubi mieć wszystko pod kontrolą. Zamawia produkty, opłaca rachunki, ma kontakt z przedstawicielami. To są ważne rzeczy, wyjaśniła Olga. I terminasz, dopowiedziała Marta. Poza tym papierowym mamy kalendarz Google. Każda z nas ma do niego dostęp. Wpisuje wizyty, nawykowo sprawdza go przynajmniej raz dziennie. Natalia nie edytowała swojego od prawie trzech tygodni. Westchnęłam Mogłam wątpić, czy wizyta u fryzjerki jest dla Natalii priorytetem I czy na pewno pamiętałaby o przełożeniu terminu, gdyby coś jej wypadło Ale to, co mówiły jej pracownice, naprawdę było niepokojące Kontaktowałyście się z jej mężem? Zapytałam Spławił nas! Powiedział, że wyjechała na pogrzeb matki Jakbym nie wiedziała, że jej matka żyje i ma się świetnie Mieszka w Szwecji z młodszym bratem Natalii Sprawdziłam ich socjale. Wczoraj wrzucała zdjęcia z wycieczki na fiordy w Norwegii. Nieźle wygląda jak na trzytygodniowe zwłoki, prychnęła Olga. Mnie powiedział, że umarła babcia w Kaliszu, a Natalia zatrzymała się u siostry, bo muszą załatwić formalności związane z likwidacją gospodarstwa. Powiedziałam ponuro. Łajza i łgasz, wycedziła Olga. Natalia nie ma siostry. Ma dwóch braci. Młodszego w Szwecji i starszego we Wrocławiu Nigdy nie słyszałam, żeby miała jakiekolwiek powiązania z Kaliszem Dodała Emelia i nagle zmartwiała Myślisz, że ona nie żyje? Zapytała głucho i objęła się ciasno ramionami Nie wiem, byłabym spokojniejsza, gdyby któraś z was rozmawiała z nią w ciągu ostatnich trzech tygodni Co się jej zrobił? Szepnęła Marta Zdradliwa kreatura Mówiłyśmy jej, że jeśli zdradził raz To jedyne czego się nauczy To jak lepiej ukryć następną kochankę Wygląda na to, że jego niewierność Była tajemnicą Poliszynela Wiecie może z kim był ten skok w bok? Zapytałam, bo kochanka Była czy obecna Mogła być zarówno podejrzaną Jak i źródłem informacji Alina, jego dawna sekretarka z firmy, którą prowadził tak skutecznie, że zbankrutowała. Trzecia już dodajmy. Firma nie kochanka, doprecyzowała Olga. Choć kto go tam wie, Marta wydeła wargi. O Alinie natalia się dowiedziała, bo zależało na tym samej Alinie. Chyba miała dość bycia tą drugą. O naiwna. Natalia puściłaby go z torbami. Wszedł w ten związek goły i goły wyleciałby z niego na kopach. Oczy Olgi błysnęły złością. Dziękuję, powiedziałam i podałam Oldze wizytówkę. Jeśli cokolwiek jeszcze przyjdzie wam do głowy, dzwońcie. Gdybyśmy wiedziały, że możemy zgłosić zaginięcie na miastniczce, dzwoniłybyśmy dwa tygodnie temu, powiedziała Olga, biorąc wizytówkę w dwa palce. Myślałam, że zgłosić zaginięcie może tylko ktoś z rodziny, dodała Marta. Ja nawet się kiedyś zastanawiałam, czy namiestniczka zajmuje się zaginięciami, czy wkracza dopiero, gdy są dowody morderstwa. Dorzuciła Amelia. Zajmuję się wszystkim, czym muszę. Cokolwiek pani ustali, da nam pani znać? Poprosiła Amelia. Na razie utrzymujemy wszystko władzie, żeby działało, póki Natalia nie wróci. Ale na zyski dla wojska Kanali żadna z nas robić nie będzie. Olga zacisnęła dłonie w pięści. Gdyby był w okolicy, pewnie z ochotą zacisnęłaby je na jego krtani. A im więcej o nim słyszałam, tym mniej byłam skłonna jej w tym przeszkodzić. Minęłam dom Zażyckich i zaparkowałam kilka metrów dalej, za starym kasztanowcem, tak by auto nie rzucało się w oczy, a jednocześnie by zapewnić sobie dobry widok na dom i furtkę. Przez chwilę siedziałam za kierownicą, stukając w nią palcami i zastanawiałam się, jak to ugryźć. Mimo kompletnego braku dowodów zdać się na intuicję i iść na oficjałkę, wystąpić do starszyzny o zgodę na przeszukanie posiadłości? Ryzykowne. Jeśli odrzucą mój wniosek, później będzie mi znacznie trudniej dostać pozwolenie, nawet gdybym znalazła dowody. Cisnąć za Życkiego, aż pęknie? Wprosić się do domu w nadziei, że wpadnie mi w oko coś, co pozwoli powołać się na uzasadnione podejrzenie? Przepisy w tornie pozostawały niejasne w tym zakresie. Do tego teraz byliśmy w okresie transformacji. Stare reguły nie pasowały do współczesnego świata, nowe jeszcze nie weszły w życie. Wykształcały się równolegle z nowym ładem na powstającym komisariacie. Sprawy były prostsze, gdy podejrzany był wilkiem – Wtedy odpowiadał przed Borysem, który od razu zgodziłby się na przeszukanie Wampirem, działka Romana Nosił magię śmierci Od otrzymania nakazu dzieliłaby mnie nieprzyjemna rozmowa z Gardiaszem Miał inną magię Umawiałam się z Katarzyną i brałam ją pod włos Albo był piekielnikiem Wtedy obowiązek spadał na Mirona jako namiestnika O czym Luk i Bal lubili mu przypominać, gdy należało się zająć lokalnym problemem nawet z pierzastym byłoby łatwiej, bo Gabe nie protestowałby wobec podejrzanych okoliczności zniknięcia żony zażyckiego. Sęk w tym, że Natalia i Wojciech byli w wtornie wyjątkami. Byli ludźmi. Wśród przodków mieli co prawda magicznych, ale magia przeskoczyła to pokolenie. A przynajmniej tak stało w rejestrach. Nie podlegali właściwie nikomu. Płacili podatki, prowadzili biznesy. Mieszkali w mieście, bo nie było nakazu, który zmuszałby ich do przeprowadzki. Większość ludzi na ich miejscu pewnie rozważyłaby przenosiny na drugą stronę bramy. Życie między magicznymi, zmiennymi i piekielnikami nie zawsze jest lekkie czy przyjemne. Oni w każdym razie zostali. Może lubili Torn, Może mieli tu przyjaciół. Może cenili sobie anonimowość w świecie, w którym byli prawie niewidzialni. A może Natalia miała nadzieję, że jej dzieci odziedziczą magię po przodkach. To całkiem prawdopodobne. Geny recesywne czasem niespodziewanie wychodziły na wierzch. Sama byłam tego najlepszym dowodem. Wiedźma w całkowicie ludzkiej rodzinie. Tyle, że teraz nie podlegali żadnemu zwierzchnikowi. A dla Romana, Borysa czy Katarzyny nie byli wystarczająco istotni, żeby ktoś specjalnie przejął się zaginięciem Natalii. To oznaczało, że w siedzibie starszyzny losem Natalii mogła się przejąć jedna osoba. Ja. I by odkryć prawdę, byłam gotowa nagiąć reguły, zwłaszcza te niejasne i ułatwiające życie potencjalnemu mordercy. Bo w ludzkim świecie, w którym spędziłam pierwszą połowę życia, nie pozostałby bezkarny. Uzasadnione podejrzenie i zgłoszenie zaginięcia przez znajomą wystarczyłoby, żeby przesłuchać męża. Ba, pewnie wystarczyłoby, żeby sędzia wystawił nakaz przeszukania. Może dlatego poczuł się bezkarny. Zanim zdecydowałam, co robić, brama zażyckich otworzyła się i auto wycofało się z podjazdu na ulicę. Już miałam ruszyć za moim podejrzanym, ciekawa, dokąd się wybiera po mojej porannej wizycie, gdy nagle rozległo się stukanie. Spojrzałam w bok. Z szyby mojego auta wpatrywała się we mnie kobieta o minie przywodzącej na myśl agresywnego teriera. Jej oczy połyskiwały srebrem. Krótkie włosy w mysim odcieniu i beżowy sweter sprawiały, że przypominała bibliotekarkę. Jak nic zrobiłaby taką minę, gdyby przyłapała mnie z drożdżówką nad starodrukami. Co pani tu robi? Zapytała ostro, kiedy opuściłam szybę. Szukam Natalii Zarzyckiej. Powiedziałam wprost. Pociągnęłam nosem. Była zmienną. Coś niedużego i leśnego, ale nie potrafiłam wskazać konkretnego gatunku. Dora wilk, prawda? Upewniła się, mrużąc oczy Przytaknęłam Halina Wiśniewska Przedstawiła się, po czym stanęła prosto jak struna I utkwiła wzrok w domu zażyckich Od trzech tygodni jej nie widziałam Powiedziała, a w jej głosie słychać było zmartwienie Mieszkam po sąsiedzku, tam się dużo działo A potem zniknęła Mąż twierdzi, że wyjechała na pogrzeb Zarzuciłam wędkę Nie sądzę Ucięła Powiedziałaby mi Rozmawiałyśmy praktycznie codziennie Pomagała mi z zakupami Miałam złamaną rękę kilka miesięcy temu I dźwiganie nadal przychodzi mi z trudem Odruchowo poruszyła nad garstkiem prawej ręki Powiem pani Coś mi tu śmierdzi Kiedy Natalia gdzieś wyjeżdżała A nie zdarzało się to często Przynosiła do mnie swoje orchidee Trzy, naprawdę piękne Była z nich dumna Nigdy nie zostawiłaby ich z Wojtkiem Bo by je zasuszył, przelał albo po prostu o nich zapomniał Nie przyniosła ich tym razem Zawiesiła na mnie spojrzenie I pytam, jak dokładnie wyjechała, skoro jej auto stoi w wiacie za domem, przykryte prezentem. Kto przy zdrowych zmysłach jedzie w podróż pociągiem, mając własne auto i prawo jazdy? Punkt dla sąsiadki. Zresztą myśli pani, że ja nie widzę, co on tu wyrabia? Czy zapraszałby swoją kochanicę, gdyby się spodziewał, że żona w każdej chwili może wrócić? Nawet parkowała przed domem. W pierwszej chwili myślałam, że pani jest kolejną. Pani Halino, mam taką propozycję. Pani wróci do siebie, a ja rozejrzę się po okolicy. Zaproponowałam wysiadając. Myśli pani o tym uchylonym oknie w kuchni od frontu? Zapytała, zaskakując mnie swoim zmysłem obserwacji. Niewykluczone, przyznałam. A nie wolałaby pani wejść przez drzwi? Głupio to zabrzmi, ale z jakiegoś powodu wejście przez uchylone okno wydawało mi się mniejszym naruszeniem reguł niż otwieranie drzwi wytrychem. Mam klucze. Natalia mi je zostawiła na wszelki wypadek. Jak dla mnie jej zniknięcie kwalifikuje się jako wszelki wypadek, powiedziała i uśmiechnęła się pod nosem. Jeśli coś panią niepokoi, warto to sprawdzić, przytaknęłam. Słyszałam krzyki. Srogą awanturę. Kiedy? Trzy tygodnie temu. Drzwi tarasowe mieli otwarte. Ja byłam w ogródku. Słowo rozwód odmieniali przez wszystkie przypadki. Potem cisza. Myślałam, że się pogodzili, ale teraz wcale nie sądzę, żeby doszło tam do zgody Poproszę o klucz, wejdę i sprawdzę, czy nic nie leży na widoku Spojrzała mi prosto w oczy, nieco zadzierając głowę Wejdziemy, pani wilk, wejdziemy Powinna mieć pani świadka, jeśli coś pani znajdzie Niech tak będzie, zgodziłam się jeśli miałam rację i była zmienną, jej nos mógł się okazać pomocny Mój był lepszy niż u niemagicznego człowieka Byłam wilkiem nie tylko z nazwiska, ale znacznie słabszy niż u zmiennych z możliwością pełnej przemiany Minutę później Wiśniewska wróciła z kluczami i poszłyśmy do domu Natalii Żadna z nas nie nazwała go jeszcze miejscem zbrodni, ale cóż, obie miałyśmy swoje podejrzenia a zapach elektrycznych odświeżaczy powietrza, który uderzył nas w nosy zaraz po wejściu, nie wróżył najlepiej w kwestii losu Natalii Zarzyckiej. Żadna kobieta przy zdrowych zmysłach nie odpaliłaby jednocześnie atomizerów o zapachu sosny i fruta. Nawet w klubowej łazience to byłoby za wiele. A chwilę potem pojawiła się mucha. Tłusta, upasiona plujka. Za nią kolejna. I jeszcze jedna. Wszystkie skupione na tym samym. Niepozornych drzwiach w połowie długości korytarza. Z litego drewna, bez przeszklenia, w przeciwieństwie do pozostałych. Muchy krążyły wokół klamki, próbując przecisnąć się przez dziurkę od klucza. Piwnica? Domyśliłam się. Halina przytaknęła. No przecież, to zawsze musi być piwnica. Mruknęłam, przekręcając klucz w zamku. Muchy wpadły do środka pierwsze A sądząc po bzyczeniu dochodzącym z dołu Były już spóźnione na imprezę Ostrożnie, stopnie są wąskie Powiedziała Halina za moimi plecami Wymacałam włącznik światła i zaczęłam schodzić w dół Piwnica wyglądała całkiem normalnie Przynajmniej na pierwszy rzut oka Może moja poprzeczka normalności była nisko, ale brak ołtarzy ofiarnych, klatek czy walających się po kątach szczątków i kości witałam z ulgą. Na pierwszy rzut oka pomieszczenie wyglądało na zwyczajną piwnicę. Pod ścianą stały uporządkowane plastikowe kontenery z dekoracjami świątecznymi, a na metalowym regale narzędzia ogrodnicze i worki z ziemią. Przynajmniej do czasu, aż nie zwróciłam uwagi na ślady kucia betonowej wylewki w rogu i worki cementu ułożone obok w schludny stos. Czy tylko mnie to wygląda na nieudolną próbę wykopania grobu? Zapytała Halina, stając nad zniszczonym fragmentem podłogi. Nie mogłam się z tym kłócić. Dokładnie tak to wyglądało. Dziura nie była głęboka. Beton rozryto niechlujnie, a całość sięgała w głąb może na 20 centymetrów. Zdecydowanie za mało, by umieścić tam ciało dorosłej kobiety. Obok leżała wiertarka. O wiele za słaba, żeby skuć betonową podłogę. Najwyraźniej Zarzycki nie miał na wyposażeniu młota udarowego ani żadnego innego ciężkiego sprzętu. Tą wykałaczką będzie to skuwał dwa lata, powiedziała pogardliwie Halina. A potem spotka go kolejna niespodzianka. Zbrojenia, gruz i skaliste podłoże. Na pewno nie piaseczek, w którym wykopie grób. Dodała, a gdy zobaczyła, że jej się przyglądam, wzruszyła ramionami Byłam tu, gdy budowali te domy Dlatego piwnice są w przyziemiu Nie dało się wkopać fundamentów głębiej Może sam to zrozumiał i wywiózł ją gdzieś indziej Zastanawiałam się głośno Na pewno nie kopał w ogrodzie, zauważyłabym Powiedziała w tym momencie żadna z nas nie miała już wielkich nadziei na znalezienie Natali Zarzyckiej żywej i zdrowej. Tłusta mucha odbiła mi się od twarzy. Obrzydliwe! Wzdrygnęłam się. Chwila. Jeśli wywiózłby ciało gdzie indziej, czym dokładnie żywiłyby się te muchy? Rozejrzałam się po ciemnych kątach piwnicy, nasłuchując źródła bzyczenia. Solidny pojemnik na bioodpady stał w kącie i to on był źródłem dźwięku Niechętnie podeszłam do niego i uniosłam wieko, spodziewając się zobaczyć ciało Pojemnik był wystarczająco duży, by je pomieścić Ale w środku nie było zwłok Przynajmniej ludzkich Paczki mięsa i warzyw zajmowały połowę pojemnika Wydzielając ciężką woń zgnilizny i przyciągając roje owadów Założyłam rękawiczki i sięgnęłam w głąb. Gotowe mrożone zupy, ociekające wodą woreczki strunowe z zieloną mazią, która według etykietki wypisanej mazakiem kiedyś była szpinakiem, fasolką szparagową czy cukinią. Kwiste worki wiśni i malin. Gnijące kawałki kurczaka i schabowe. Wszystkie opatrzone datami i opisami. Cała zawartość zamrażarki. A jeśli Zarzycki wpakował ją tu... To co było w zamrażarce? Gdzie tu jest spiżarnia? Zapytałam panią Halinę. Wskazała przesuwne drzwi, ledwie widoczne w ciemnym kącie. Za nimi znajdowały się dwa pomieszczenia. Pralnia z pralką, suszarką i małą wanną oraz spory magazyn z regałami wypełnionymi słoikami. W rogu stała zamrażarka skrzyniowa. Beżowa, starszy model... Dość pojemna, by pomieścić dwa poporcjowane jelenie Zajrzałam pod wieko Natalia Zarzycka się znalazła Skulona, z nogami i ramionami powyginanymi w nienaturalny sposób Zamrożona na kość Podejrzenia stały się ciałem Sięgnęłam po telefon i zadzwoniłam do Bogny A potem do Romana Jak dziś zepsujesz mi dzień? Zapytał książę kąśliwości. Nie miałam nastroju na typowe dla naszej komunikacji żarciki Mam tu martwą kobietę przerobioną na mrożonkę I wkrótce będę miała jej męża, który ją zabił I upchnął w zamrażarce jak worek groszku Czyli masz ofiarę i sprawcę Do czego potrzebujesz mnie? Zapytał To człowiek Oboje to ludzie Przez chwilę milczał Wlot złapał implikację Załatwimy to po staremu, powiedział po chwili. Cokolwiek to znaczy. Mruknęłam i podałam mu adres. Roman zjawił się pół godziny później. Wkroczył do domu z rozmachem wampirzego księcia i posępnął miną faceta, któremu właśnie popsułam plany. Myślisz, że wróci, czy puszczamy pościg? Zapytał. Wzruszyłam ramionami. Nie widać śladów pakowania, Żona nie żyje od trzech tygodni, a on nadal tu siedział. Chyba, że spłoszyła go namiestniczka, pukająca mu do drzwi. Możliwe, przyznałam, choć nie wyglądał na spłoszonego, kiedy wyjeżdżał. Dobra, więc poczekamy. Jeśli nie wróci, puścimy za nim wilki. Nie żartowałeś z tymi starymi zwyczajami. Fakt, że nie jest jednym z nas, nie zwalnia go ze znajomości prawa, a to powstało właśnie na takie okoliczności stwierdził rozsiadając się w fotelu w salonie. Trzeba mu było przyznać, że miał talent. Nawet najbardziej niepozorny mebel potrafił zmienić w tron samą siłą woli i własną osobowością. Odprowadziłam Halinę Wiśniewską do drzwi. Widziałam, że samo pojawienie się wampirzego księcia ostudziło jej entuzjazm do przebywania w tym domu. Zarzycki nie jest stąd, powiedziała. Nie zna prawa. Nigdy by się nie porwał na zabójstwo, gdyby wiedział To go nie zwalnia z odpowiedzialności A z drugiej strony Groźba kary, choćby i do dożywocia Nie powstrzymuje ludzi po drugiej stronie bramy przed popełnianiem zbrodni Zawsze mają nadzieję, że są sprytniejsi od organów ścigania Westchnęła Gdyby zabił ją w Toruniu, groziłoby mu do dożywocie Tu też je dostanie Tyle, że koniec wyroku nadejdzie znacznie szybciej. Już na stopniach na zewnątrz odwróciła się i dodała. Proszę nie wyciągać błędnych wniosków. Nie lituje się nad nim. Musi zapłacić za to, co zrobił. To była dobra kobieta. Powinna mieć długie i szczęśliwe życie, a trafił jej się niewierny kutafon i morderca. Objęła się ramionami, jakby nagle zrobiło jej się zimno. Jakby znów stała w piwnicy nad otwartą zamrażarką. Żałuję, że nic nie powiedziała. Jestem stara. Nie usłyszałam, kiedy robił jej krzywdę. Mogłabym mu rozerwać gardło, zanim zdołałby ją zabić. Powiedziała i spojrzała na mnie, jakby sprawdzała, czy zbulwersowały mnie takie słowa z ust starszej kobiety. Jej oczy błysnęły srebrem, odbijając światło w nieludzki sposób. Nic nie powiedziałam ale musiała coś wyczytać z mojej twarzy, bo lekko skinęła głową. Szkoda, że nie przycisnęłam go szybciej. Gdybym wiedziała, nigdy byście go nie znaleźli po tym, jakbym z nim skończyła. Miałam obowiązek się nią opiekować. Była tylko ludzką kobietą. Ludzie nie są ze szkła. Zwykle radzą sobie całkiem dobrze, powiedziałam. Parsknęła. Tacy jak ja nie miewają stada. Jesteśmy zbyt terytorialni, by znosić towarzystwo własnego gatunku Nigdy za nim nie tęskniłam Ale teraz, na starość... Zawahała się Natalia się mną opiekowała Przynosiła zupę Czasami wpadała porozmawiać Nie wiedziała, kim jestem Widziała starszą kobietę i martwiła się, czy mam co jeść Czy nie jestem samotna Zacisnęła dłonie jeśli wybierze starą ścieżkę, ruszę za nim w gon. Może jestem stara, ale wciąż szybka i zdeterminowana. Może jeszcze zdążę zasmakować jego krwi. Nie wiedziałam, co powiedzieć, a moje skrępowanie ją rozbawiło. Poklepała mnie po ramieniu. Kiedy dowiesz się, gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Natalii, daj mi znać. Chciałabym ją pożegnać. Zatrzasnęła za sobą furtkę i wróciła do domu. Weszłam do środka. Roman musiał słyszeć wszystko przez uchylone drzwi, bo uśmiechał się pod nosem. Wiesz, czym ona jest? Zapytał. Pokręciłam głową. Coś leśnego, ale nie potrafię rozpoznać po zapachu, a zapytanie wprost wydało mi się nie na miejscu. Dawniej nazywali się Gulo, dziś rzadziej używają łaciny. Wierz mi, mogłaby spełnić każdą ze swoich gruźb. Powiedział Nie znałam tego słowa A nie chciałam dać mu satysfakcji Pytaniem Zaraz zacząłby narzekać na edukację Współczesnych dziewcząt Zamiast tego wpisałam nazwę W wyszukiwarkę Gdy zobaczyłam zdjęcie parsknęłam O tak Mogła spełnić każdą ze swych gruźb Bez dwóch zdań Nie przypadkiem jej gatunek Użyczył imienia wojskowym pojazdom Opancerzonym Wojciech Zarzycki nie wrócił do domu. Może przeczuwał, że jego wolność ma krótki okres przydatności do spożycia. Może już wcześniej planował wyjazd, a moja wizyta tylko przyspieszyła decyzję. Gon ruszył następnego dnia o świcie. Znalezienie uciekiniera nie było specjalnie trudne. Pani Halina faktycznie zjawiła się na miejscu jako pierwsza. Pogrzeb Natalii odbył się pięć dni po odkryciu zwłok. Rozmrożenie ciała trwało, a dopiero po tym, jak odtejało, można było je złożyć do trumny. Bogna bez trudu ustaliła przyczynę zgonu. Zmiażdżona krtań, ślady pobicia. Znaleźliśmy testament, całkiem świeży, datowany na rok przed śmiercią Natalii. Musiała go spisać już po zdradzie męża. Nie zostawiła mu nic. Cały majątek podzieliła między swoje pracownice i panią Halinę. Wojciech Zażycki nie miał oficjalnego pogrzebu. Nie wiem, czy zostało po nim dość, by wypełnić trumnę, ale niespecjalnie mnie to obchodziło. Kilka dni później Katia zaciągnęła mnie do salonu fryzjerskiego Nadii. Nadia wiedziała już, co się stało z jej klientką. Mimo to chciała się ze mną zobaczyć. Mam nadzieję, że nie masz kolejnej zaginionej klientki, powiedziałam, wkraczając do salonu. Nie, na szczęście wszystkie terminowo przychodzą na strzyżenie A skoro o tym mowa, siadaj Poklepała fotel Nie ruszyłam się z miejsca, zbyt zaskoczona Katia odcinała mi drogę ucieczki Nie marudź, twoje końcówki domagają się uwagi Łagodnie popchnęła mnie w stronę fotela Naprawdę potrzebują przycięcia szepnęła. I może trochę cieniowania dla lekkości? Są już za ciężkie i tracą sprężystość. To włosy nie mogą być za ciężkie, zaprotestowałam. Wymieniły wymowne spojrzenia. Chwilę później miałam na sobie fryzjerski fartuch i siedziałam w fotelu osaczona z obu stron. Nie protestuj, powiedziała twardo Nadia. Zaginieni i martwi to twoja działka. Włosy moja. Nie wchodź mi w kompetencje Więc się poddałam Po wszystkim faktycznie wyglądałam lepiej Na własnej skórze przekonałam się też, jak działa magia dobrej fryzjerki Żadnego wypytywania, miękka rozmowa, a słowa same płyną Zaskakujące, jak wiele w ciągu godziny może się o tobie dowiedzieć fryzjerka Sezon na nowożeńców Kasia Miszczuk napisała do mnie któregoś dnia. Chwilę wcześniej założyła swoje wydawnictwo Mięta i pomyślała, że fajnie byłoby stworzyć antologię na dobry początek. Słowiańską i letnią, z kwiatem paproci w tle. Zapytała, czy chciałabym napisać do niej opowiadanie. No przecież, że chciałabym. Zaczęłam myśleć o tym, czemu właściwie słowiańskie stworzenia i bóstwa tak rzadko pojawiają się w Tornie. Oczywiście przez spokój toruński i porozumienie między magicznymi, pierzastymi i piekielnikami. A co z tego dokładnie wynikło? No jasne, enklawa. I tak wysłałam Dory i Mirona do uroczego pensjonatu dla zakochanych nad jeziorem, w którego głębi czai się coś złowrogiego. Sezon na nowożeńców to prawie jak próbny miesiąc miodowy Dory i Mirona. Słońce, magia miłości w powietrzu i mroczna zagadka. Przecież nikt tak naprawdę nie wierzył, że Dora odpuści śledztwo nawet w takich okolicznościach przyrody. Zajęło mi dłuższą chwilę przypomnienie sobie, skąd znałam tę twarz. Dosyć przeciętną, jeśli nie liczyć wąsów, gęstych i obfitych, jak spasione kudłate gąsienice poruszające się nerwowo nad wąskimi ustami, ale bez wątpienia znajomą. Gdzieś go już widziałam. I nie chodziło tylko o to, że włóczył się za mną przez pół dnia. Widziałam go przed pałacem Romana. Potem czaił się w cieniu przed komisariatem, a teraz przechadzał się nerwowo pod kamienicą, co jakiś czas zadzierając głowę, jakby czekał na znak z nieba. Myślisz, że wreszcie się odważy i wejdzie? Zapytał Miron, opierając się o parapet obok mnie. Ach, cholera go wie. Mruknęłam, próbując wyciągnąć z pamięci odpowiednią fiszkę. Pod średniego wzrostu, z lekkim brzuszkiem wypychającym lnianą, beżową koszulę pasującą do spodni kargo i skórzanych sandałów. Ściągnął z głowy oliwkową czapkę z daszkiem, zwinął ją w rulon i zaczął uderzać nim o udo. Drugą ręką targał długie, siwe włosy z wyraźnie odgniecionym przez otok śladem nad uszami. I już pamiętałam. Wzdychając, założyłam trampki i wyszłam do niego, zastanawiając się, w jakie kłopoty znów się wpakowałam. Panie Henryku, powiedziałam, kiwając mu głową na powitanie. Wypuścił powietrze z głośnym świstem. Pamięta pani. W jego głosie słyszałam jakąś dziwną mieszankę ulgi i ostrożności. Widzieliśmy się raptem raz i to przelotnie. W korytarzu ratusza Wernigrode, gdzie ściągnęła nas oboje komisja śledcza badająca okoliczności śmierci trojga mieszkańców. Zamieniliśmy ledwie kilka słów. Minęło już, szybko policzyłam, pięć miesięcy, odkąd sprawę ostatecznie zamknięto. A może nie, skoro tu przyjechał. Tamta sprawa od początku była przeklęta. Dwójka zaginionych nastolatków... Majątni i wpływowi rodzice, polityczne piekiełko wiszącego na włosku akcesu Wernigrody do granic administracyjnych tornu były zaledwie początkiem. W komplecie znalazło się jeszcze morderstwo wiedźmy z lasu, klątwa Hexenwaldu i jedna z najbardziej brutalnych form wymierzenia sprawiedliwości, z jaką się zetknęłam w swoim życiu. Z dzieciaków została kubka kości, ich matka zginęła w męczarniach, a ojciec nigdy nie odzyskał równowagi psychicznej. W porównaniu z tym, co widziałam w Hexenwaldzie, ptaki Hitchcocka można by uznać za bajeczkę dla dzieci. Henryk Kramer pełnił funkcję szeryfa Wernigrodę i gdyby nie upor Metzlerów i ich nadzieja na upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, nigdy nie mieszałabym się w jego jurysdykcję. Chyba nie miał mi tego za złe. Lepiej ode mnie rozumiał prądy polityczne w swoim miasteczku. A gdy przyszedł czas zeznawania przed komisją – Poparł mój raport i z brutalną szczerością stwierdził, że Metzlerowie sami ściągnęli sobie na głowę to gówno, po czym zapytał, czy komisja mogłaby przestać marnować jego czas. Zeznania podsumował Jeśli musicie mieć z tego jakiś morał, nie wkurwiajcie lasu i nie mordujcie wiedźm, które las uznaje za swoje. Na wszelki wypadek może w ogóle nie mordujcie wiedźm, bo kto wie, w których Hexenwald ma upodobanie. Tatu wyszła z niego cała powiedział, rzucając wymowne spojrzenie w moją stronę. I na tym skończyła się moja przygoda z Wernigrodę i znajomość z szeryfem Kramerem. A jednak pięć miesięcy później stał przed moim domem. Nie znałam go wystarczająco, by zaprosić go do mieszkania, gdzie poza Mironem przebywała nasza przebrana córka, ale zawsze był pod nosem szatański pierwiosnek, ulubiona knajpa i moje nieoficjalne biuro. W środku było przyjemnie chłodno. Na zewnątrz temperatura dopełzła do 30 stopni. Czerwiec z każdym dniem był bardziej bezlitosny. Zamówiłam nam dwa zimne piwa. Przyniosłam je do stolika. Kramer siedział wyraźnie skrępowany. Panie Henryku, przejechał pan kawałek w tym upale. Może pan po prostu wyrzuci z siebie, co pana do tego skłoniło i zastanowimy się nad tym, czy mogę jakoś pomóc. Zaproponowałam. Cholera. Mruknął. Westchnął ciężko, a potem powiedział. W teorii to nie jest twoja sprawa, ani nawet moja. Ale giną ludzie. I nie potrafię udawać, że o tym nie wiem. Ale sam sobie z tym nie poradzę. Wyczuwam magię na kilometr, a nie mam żadnej przydatnej. Poza tym w ratuszu przypnął mi tarczę strzelecką do dupy, jeśli choć wychylę palce za wyznaczoną granicę. Czy wszystko w Wernigrode jest polityczne? Zapytałam retorycznie, spodziewając się, że u źródeł problemu znów leży jakiś miejscowy wierchuszka. Wszystko i jeszcze parę rzeczy. Ale to faktycznie poza moją jurysdykcją. Tylko, że tam w ogóle nikt nie ma jurysdykcji